Cześć, witajcie w drugim odcinku podcastu Wierkowce. E, tutaj dzisiaj w wirtualnym studio jest, są ze mną Dominik Kowalski. Cześć. E, Hubert Bajda. Cześć. Oraz mamy dla was małą niespodziankę. E, dzisiaj z nami będzie także nowa osoba i jest to Diana Bąbel. Cześć. O, Diana, <głos> może przedstawisz się krótko zanim zaczniemy. Mm. Mam na imię Diana, jak to już wspomniał Piotr przed chwilą. Lubię grać w komputerowe, lubię dużo mówić i próbuję tutaj na tym podcaście połączyć jedno z drugim. i Mam nadzieję, że mi się to wszystko uda i jak to będę świeżą krwią tutaj wśród chłopaków i, podróż, I prowadzę coś nie. nowego. No, dzięki Diana. No... Ja oczywiście jestem Piotr Zaborowski i będę prowadził ten cały podcast, nie? No. Zabrzmiało no, to bardzo ta, tak odważnie. Ta. Ej, no ktoś, ktoś musi to prowadzić. Oczywiście. Nie? Dobra. E, słuchajcie, to zaczniemy sobie od bardzo ważnej rzeczy, czyli od tego, co działo się dzisiaj. Czyli w sobotę 20, 30 kwietnia, a był to podcaster. I przygotowaliśmy dla was taki mały nie wiem, nie tyle reportaż, co mini relacje. po prostu nasze wrażenia, które nadraliśmy bezpośrednio tam na miejscu i teraz zapraszamy do odsłuchu Jesteśmy teraz na Poltasterze w Warszawie i siedzimy sobie w takim fajnym małym podloidu, co możecie usłyszeć i opowiemy wam trochę o naszych tutaj wrażeniach, które, które mamy i nie wiem, do mini. Znaczy nie się zacząć. Nie wiem, może Hubert zaprosić, jeżeli <głos> ma jakieś większe... Więcej... <głos> może to będzie dobry pomysł. Wiesz co, ja mam bardzo pozytywne wrażenie z tej imprezy. Spotkałem mnóstwo fantastycznych ludzi, spotkałem mnóstwo podcasterów. Pierwszy raz spotkałem Piotrka Modzalewskiego, którego pozdrawiam. Ogólnie mnóstwo się mówiło o monetyzacji, co jest według mnie niezbyt dobrą, niezbyt dobrą, do, dobrą drogą podcastów jak pierwszy się na ten temat zaczął tak. tak. I od razu z grubej rury, kasa, zasięgi. Dokładnie. I hmm. zdobywanie zasięgów to, wiecie, najważniejsza cecha podcastów wszystkich, nie? Tak, tak, tak. Ja, ja powiem szczerze, że absolutnie nie myślę w ten sposób. Hmm. Dla mnie to ma być takie właśnie radosne nagrywanie, a nie przetwarzanie tego na jakieś pieniądze. Dokładnie. Absolutnie. Niemniej impreza hmm. jest fajna, dobrze, że istnieje. Dalej uważam, że powstała za wcześnie. Kolejna edycja. No, no i, i bardzo niefortunna data imprezy tak, tak, przed majówką. tak, to prawda Majówka, Początek majówki tak naprawdę w sobotę hmm. jest, jest średnim terminem Co do moich takich wrażeń to ogólnie wrażenia pozytywne No bo znów się spotkałem po raz kolejny z Piotrkiem Kuldankiem, z Davidem <laughs> Maronem Tutaj z Maćkiem Anisterowiczem z Deftota, więc parę osób tutaj miałem znajomy z którymi one sobie po prostu pogadać. No a co tu paneli, no to tak jak chłopaki mówili, trochę jest o tej monetyzacji dość, dość mocno mówione. Fajny był pan z Dawidem i z Piotkiem. Tak, Bardzo fajny. Piotret jest genialny pod względem tego, jak to na ludzie umie prowadzić. Tak. Prowadzący, określany jako naczelny hejter również się sprawdził albo wysokiej tak. jakości prezentację. Grafiki 10 na 10. Tak jest, takie jest. Piotrek Kudanek ja bardzo, bardzo tutaj szanuję. Za, za radosło. Już cały ten panel chyba najlepszy obecnie. No, na razie się. tak. no Zobaczymy, czekamy jeszcze na, na dwa panele, tak? Czy tak, tam... powinniśmy się wybrać. Aktualnie pominęliśmy specjalnie ten o biznesie. No, umówmy się, nasz nas biznes jako podcasterów, przyszłych podcasterów w pewien hmm. sposób Eee, nie interesuje. Na razie mamy wyłącznie koszty. Tak, tylko mamy koszty. Mamy, mamy koszty. Obawiam się, że nic tu nie zarobimy. <grym> Ale czy chcemy? Ja nie chcę tym zarabiać. No to właśnie, to ja, idea. Ja, ja tak samo nie chcę na tym tak, zarabiać. Tak. To ma być dla mnie fan z tego, że wy możecie nas usłyszeć. Chociaż refundacja mikrofonu. Dokładnie, no, żeby mam. coś się chociaż połowa, żeby się zwróciło. Ja oczywiście. <grym> chociaż jeżeli macie taką <grym> <komodę, grym> możecie <grym> oczywiście nam, no, no, wiecie, pewne dotacje wrzucać. Hmm. Musisz załatwić przycisk Paypal. A to kiedyś. No, musimy.. Na razie no, tak, to kiedyś być no, może, że Muszę powiedzieć tak, jak tutaj często mówimy, najpierw musimy zwiększyć zasięg. Słuchajcie. No to, no, to, to wszystkie zła tak? tak? Tak, jak zwiększymy zasięg, to możemy pomyśleć o takich przyciskach. To prawda. Także mamy dobre wrażenia. Mamy yy... i tak, ja tak właściwie czekam na pixel, Na piksela. Tak no na w tej chwili chyba hmm. to, stamtąd będziemy o, pewnie, te, nie, pewnie tam też będziemy nagrywać, jeżeli się uda, może spróbuję się do organizatorów odezwać. Może to są dla nas jakieś małe miejsce. Może też będzie kawa. Tak. bo kawa. Nie ma kawy, nie ma swą gawarię. Ponoć wybrał Dubaj. Nie dziwię się. <śmiech> Dominik sam by się wybrał do Dubaju. <śmiech> Mówił szczerze że za tym gościem zawsze. <śmiech> Bardzo doskonałą kawę robił i chętnie bym skosztował. Niestety, nastawiałem się, też miałem wracać, ale jednak... Doskonałe warstwo. Cieszę też, że spotkaliśmy się tutaj wszyscy trzej. Tak, w końcu w hmm. pewien tak. sposób po pierwszym odcinku. Tak. tak, w pierwszym odcinku spotkaliśmy się w pełnym składzie. Mamy też nadzieję, że dołączy do nas e, Diana tajemnicza tak. osoba. Już nie jest taka tajemnicza. tak no, Zaspojnowałeś wszystko. zaspojowałem wszystko. Ale i tak wiele osób już, już tak naprawdę wie, że dołączy do nas pewna osóbka. Hmm. Tak. prowadzi świeżą krew, ten jakże. Tak. Jakże. jakże stary już podcast dokładnie bardzo przejadła się wszystkim czas, czas na nową świeżą krew. tak więc no usłyszycie ją w następnym odcinku mamy taką nadzieję tak jeżeli tak się, jeżeli tak się stanie to na pewno się o tym dowiecie no po prostu to usłyszycie no, dziękuję no, pięknie dziękujemy Dzięki. i do usłyszenia do usłyszenia to były nasze wrażenia z podcastera, a teraz główne mięsko, czyli nowe rzeczy, które będą tutaj omawiane i sobie zaczniemy od omawiania może pierwszy odcinek trzeciego sezonu Doliny Krzemowej, tak jak mówimy w mm, Tak, i... jesteśmy, nadal jesteśmy podcastem również popkulturalnym, więc wypadałoby też o tym powiedzieć. Myślę, że tak, ogólnie e, nie będę utrywał, że dzisiaj gierek będzie mało, a, na, a nawet jeżeli one tam sobie będą, to będą na do... końcu. Więc jeżeli ktoś tu przyszedł dla gierek, to proszę sobie przesunąć i jedziemy dalej, nie? Tak, do końca. <grych> spokojnie, spokojnie, będą gierki. Dobra. To kto widział trzeci, tam pierwszy odcinek trzeciego sezonu Doliny Krzemowej, czyli Silicon Valley? E, ja widziałem. Dominiki Diana, widzieliście, czy nie? Nie, nie, nie. Ja nie, niestety nie. absolutnie ja nie oglądam seriali. Profesjonalizm. <laughs> profesjonalizm. No dobra, to my sobie tutaj z Hubertem trochę wam przekażemy informacje na temat tego, jak nam to się podobało. No więc... Hubert, jak ci się podobało? <laughs> e, mi się podobało bardzo. To jest nadal Dolina Krzemowa, którą uwielbiam. E, po lekkich perturb perturbacjach z, z Pite Pajt eee, I cały motyw z wywaleniem e, Richarda z jego własnej firmy mi się zajebiście podoba. To znaczy, no to Chcesz będzie dobry sezon. cały drugi sezon. Przepraszam, ale... No, co się I nie oglądam. I, i, I nie oglądam. Nie, e, możesz zrobić nie ten. ten e, Dominik, wiesz co możesz zrobić? E, możesz zrobić e, takie piknięcie. Mm -hmm. Mm -hmm, tak, A tak, potem tak. zaspoilerować cały drugi sezon, Piotrek mówi, nie? Zobaczymy, czy to dam hmm. rady zrobić. Czyli ogólnie jesteś za? Oczywiście, ci ci się. tak, tak. Ja nie ukrywam, że, że też. Nie, może dla słuchaczy, bo... Taka mała informacja. Mniej więcej o czym jest serial Silicon Valley? Silicon Valley jest... Yy, yy, serialem HBO. Nadawanym w tej chwili zaraz po Grzeotron, i jest to serial o startupie. Tak naprawdę, jak, jak wygląda cała historia tych wszystkich startupów, jak to w w wygląda w Dolinie Trzemowej, eee, cała praca nad, nad nowym produktem, rozwijanie go, tworzenie firmy, eee, pokazanie jest, jest tam. Wielka korporacja, która chce przejąć. oczywiście opinii. w formacie komediowym. To jest 20-minutowa komedia. Parod... To jest parodia, tak naprawdę, mm -hmm. tego wszystkiego, co tam się dzieje. To tak. nie jest dokument, tylko tylko tak prześmiewczo. I odlędza się to naprawdę przyzwoicie, jeżeli ktoś jeszcze jest programistą, czy. czy w ogóle jest po prostu w ogóle zajarany tak, tematem, tak? Wszystkich tak, startupów, Apple'a, tak, tak. mnóstwo no nawiązań w do firmy nie Apple. Ogólnie, tak, tym wszystkim, co się w tej chwili dzieje. Mm -hmm to polecam, bo to jest serial taki, co można się pośmieć po prostu. Ale, ale jest pewne ale. E, no niestety jest pewne ale. Mm -hmm. e, to ale wynika z tego, że w chwili obecnej serial możecie obejrzeć w dwóch miejscach w Polsce legalnie i jest to bezpośrednio na HBO mając wykupiony abonament Ka operatora. Kablówkę, albo albo satelitę. Kablówkę albo satelitę, dokładnie. Ewentualnie u tych samych operatorów, z tego co, z to co mi wiadomo, można wykupić usługę, która się nazywa HBO y Ona jest chyba teraz... Y będę strzelał, ale ona jest chyba razem z HBO. W sensie nie musisz nic więcej dokupować. Aha, być może. Ja, ja już dawno korzystam z HBO Go, więc już nawet nie pamiętam. Pamiętam po prostu jak to było wcześniej i... I, i, I tak informuję. Tak czy siak, jest, jest, są te dwie usługi, w których można to obejrzeć. Yy, no, ale umówmy się, płacenie dodatkowo jakby za, za tego typu treści yy, bezpośrednio operatorowi jest trochę głupie. W sensie ja tego Oczywiście, osiem, że jest głupie. W ogóle głupie jest to, że trzeba mieć operatora. Bo to, dużo ludzi nie, nie ogląda telewizji w, w sensie tradycyjnym, nie? Mm -hmm. I teraz nie mogą obejrzeć lokalnie serialów w internecie, bo nie mają Dokładnie. tradycyjnej telewizji, to jest bez sensu. No i tutaj wchodzi usługa, która się nazywa HBO Now, HBO Now która jest dostępna tylko w Ameryce i na chwilę obecną, z tego co wiem, mia miała działać w ten sposób, że płacimy bezpośrednio HBO yy, jakiś tam abonament i na Apple TV, w ogóle na sprzętach jabłkowych można sobie to spokojnie tam oglądać. Na Androidzie też. I na Androidzie w tej chwili, a, no to super. Mm. Niestety to w Polsce nie działa i jest niestety jakby trochę blokada regionalna, bo nie możemy sobie po prostu, nie wiem, nawet podłączyć karty kredytowej w Polsce i, i, i zadziałać, bo od razu wyskoczy, że nie, nie, nie należymy do Stanów Zjednoczonych. Mhm. Znaczy ja, ja taką ścianę spotkałam całkiem niedawno, nie przy okazji seriali, a przy okazji oglądania, chęci obejrzenia koncertu Jacka no i niestety okazało się, że tylko i wyłącznie dla Stanów Zjednoczonych, mimo że czekałam w sumie tygodniami na to, odkąd dowiedziałam się, że wydarzenie ma miejsce. I też właśnie taka nieprzyjemna ściana tu nastąpiła. No właśnie, w tym momencie przychodzą nam troszkę z pomocą różnego typu e, vpn -y, hmm. czyli <trym> Virtual Personal Network. E, personal, żeby nie było. Virtual Personal Network. E, musiałam się poprawić oczywiście. <trym> No i to są takie sieci, dzięki którym możemy pokazać serwerowi gdzieś tam właśnie w Ameryce, że my się nie łączymy z Polski, tylko łączymy się z Ameryki. To jest taki taka sprytna technologia. No i niektóre serwisy jakby łapią to i nie ma z tym problemu. Niestety są serwisy, które wyłapują. No niestety Netflix łączy. to blokuje już. Nawet nie sam Netflix, ale operatorzy wymusili na, Netflix, na Netflixie, żeby to robił. Koncertu też się nie dało lucia. przeskoczyć. To było jakieś tak. radio ze Stanów i niestety to też, bo VPN nie działał w ogóle. No strasznie to jest. W sensie, ja tego nie powiem, mam. mamy kurde globalną wioskę i jesteśmy traktowani jak, nie wiem, jakbyśmy mieszkali na Marsie bo no, mhm. to jest problem tak naprawdę, bo zobaczcie, spory, w ten sposób tracimy naprawdę spory dostęp, znaczy dostęp do sporej ilości jednak filmów, tak? Ja, ja generalnie jakoś... Filmów w ogóle dobrego contentu. Tak, tak, tak. Ja na przykład przyjąłem strategię, że po prostu nie oglądam tych rzeczy. Trudno, czekam aż pojawi się na DVD albo na yy, właśnie Netflixie choćby, który też jest okrojony bardzo, tak, w swojej ofercie też pod względem regionu. Ja na chwilę obecną tak. Czyli Hubert, odnoszę do Twojej powiedzi, to znaczy, że tak ten Smartflix, który tam miał budowanego klienta VPN, taki specjalny klient, yy, już nie działa. To teoretycznie działa, ale nie zawsze. Okay. Mm, próbowałem z tego kiedyś korzystać, to raz działał, raz nie. To jest różnie. To prawda. Te, yy, tak to samo hula. To jest, hula, yy, to jest yy, taki, taki dodatek do przeglądarki z vpn -owy. Słyszałem, tak. jeszcze tak. raz mm -hmm. działa, raz mm -hmm. nie. No niestety. Znaczy... No nie działa to tak, jakbyśmy chcieli. A teraz spróbujemy sobie niepłynnym przejściem przejść do e, już takich tematów, może nie tyle kulturalnych, co bardziej gierkowych. Tak. I do co tam tak masz? Tak, jak wspominałem, jedna będą gry. E, tak jak rozmawialiśmy, nie będziemy jedynie poruszać tematów gier wideo, tylko chcielibyśmy również gry. E, ja to Gier trochę... wideo to zło. Niekoniecznie. Chciałbym też poszukać temat gier, gier, gier tak zwanych bez prądu. Mam tu na ma myśli gry planszowe i coś w rodzaju gry terenowej. O grach terenowych chciałbym kiedyś też opowiedzieć, a to bardziej jako teoretyk, nie praktyk. Na pewno temat się jeszcze, jeszcze pobudzi. Tak, tak, tak. W, w ogóle to, to wszelkiego typu gry są świetną rozrywką i warto też czasami wyjść z domu, nie tylko przed kocą na sofie czy, czy zgrabione przed komputerem, ale warto też sięgnąć do innych form rozrywki. Chciałbym opowiedzieć o grze planszowej. Ta gra nie jest y, jakąś świeżynką, absolutnie, chociaż niedawno została wydana y, w języku polskim taka specjalna edycja. Chciałem to powiedzieć o Grze zamki Szanego Króla Ludwika. Jest to tytuł, y, tak naprawdę, bardzo casualowy. Y, a jestem zdania, że warto również w taki tytuł ogrywać. Y, jest to z tego, co się orientuje y, tych samych autorów, co Gra Suburbia. Główne założenie rozrywki to jest tworzenie zamków, czy właściwie pomieszczeń, z pomieszczeń zamków przez poszyłny graczy, czyli w toku rozgrywki każdy gracz buduje bardzo fajnie wyglądające, powiedzmy, taki rzut z góry swojego zamku i, od, i na podstawie cech tych kafelków, tak, kafelków pomieszczeń, schodów, tuneli itd czerpie odpowiednie korzyści i zwycięstwo y, określane jest na podstawie punktów. Gra jest pięknie wykonana, edycja która była y, ufundowana właściwie na Wspieram To ma specjalną oprawę graficzną, która była tylko dla wspierających z tego co wiem to się objawia y, dodatkowymi kafelkami, przyznaję, że nigdy nie sprawdziłem czym się różni wersja taka sklepowa, bo gra oczywiście jest dostępna w sklepach ja... Hashtag profesjonalizm. Tak, ale to ja mam wersję wspierającą, więc mogę tylko o niej powiedzieć. Aha, bardzo mogę polecić. Bardzo mogę też polecić tą grę, wcześ... wcześniejszą grę tych twórców, grę Suburbia. Testowałem na rozmaitych osobach. Od takich prograczy, gdzie graliśmy choćby Runbounda, czy, czy ostatnio graliśmy też Panowego Grodu, o którym też chciałbym kiedyś opowiedzieć. Też zresztą gra, która była, yy, no, była fundowana przez społeczność i doskonale się sprawdza, tak? Można bawić się i z 10-latkiem, i 40-latki nie ma problemu. Wszyscy doskonale się bawią? Chciałem bardzo zachęcić do tego tytułu. A ja będę miała jedno pytanie. Oczywiście. Wspomniałeś wcześniej, że to jest gra casualowa dość mocno. Ile ci zajęło wytłumaczenie ludziom, którzy na przykład planszówki kojarzą z Chińczykiem zasad? Mm. Tutaj, tutaj da się dosyć szybko rozpocząć grę. Czy znaczy, instrukcja nie jest specjalnie. Myślę, że jakieś pół godziny. Pół godziny, jak już ktoś, Oczywiście y, gracz doświadczony, który już to grał. A nie, że siadamy, otwieramy pudełko, wyciągamy tak, z tak, do o i tak, Dokładnie to mi pomiany. chodzi, że. I jeszcze jedna rzecz, czy to nie jest gra, na przykład siadamy przy, y, przy rodzinnym stole w niedzielę po obiedzie i czy ona przy każdej rozgrywce daje coś nowego ciekawego, bo na przykład z Ticket to Ride'em za każdym razem fajnie się bawimy, a jak gram w Dixita, o którym też może jak kiedyś wspomnę, po którymś tam razie grania z tą samą ekipą już się go nie chce grać, bo już się za dużo wie, nie? Więc jak to wygląda przy zamkach? Tutaj wiesz co, dużą różnorodność daje to, że te pomieszczenia należy układać, znaczy, jak to powiedzieć, to nie jest tak, że zawsze zamek one tak samo. Tam każde pomieszczenie ma odpowiednie wyprowadzenia, takie przejścia i jest moim zdaniem dosyć duża taka regrywalność gry tak naprawdę. Za każdym razem to wygląda inaczej i sporo się czerpie radości z tych pomieszczeń. Też, to jest też fajne, że każdy gracz buduje swoją konstrukcję, swój, swój, swój, swój system powiedzmy tych pomieszczeń. Można podglądać innych graczy, czasami trzeba się nawet ostro napocić, żeby pomieszczenia się nie zapętlały jakoś dziwnie. Czasami się zbuduje tak, że nie można kontynuować budowy w jednym miejscu. Naprawdę, znaczy tytuł wydaje mi się dobry dla każdego tak naprawdę. W przeciwieństwie na przykład do gry z, z Panowego Ogrodu, który naprawdę, to jest gra, którą składaliśmy trzy razy, zanim zaczęliśmy grać. Po prostu nibyśmy no, się tanie. To się bardziej rozkłada naprawdę, zanim się w ogóle zacznie grać. Tak, tak, tak, bo gra jest tak, jest tak skomplikowana, tyle, tyle elementów, że no nie da się po prostu pół godziny samo a tutaj Błyskawicznie, bo tu nie ma typowej planszy. Tak, nie ma centralnej planszy, na przykład toczy się gra, tylko tak naprawdę każdy gracz tworzy taką swoją mini planszę. Jest tylko takie jedno centralne miejsce, z którego pobiera się elementy do budowy. Znaczy ja powiedziałem bardzo pobieżnie o tym tytule i pewnie to niespecjalnie pokazuje, jak to wygląda. No. generalnie grę planszową trzeba zobaczyć. Najlepszym moim zdaniem... I trzeba w nią zagrać, no. Albo zagrać, znaczy zagrać przede wszystkim, już o to Albo chodzi. Albo popatrzeć jak inni grają. Tak, kartu, na przykład są tak. świetne gameplay na YouTube i właśnie chciałbym tym powiedzieć, że to jest doskonała forma uczenia się planszówek. Naprawdę świetna. I w kwestii planszówek ja i tak najbardziej polecę konwenty. Na podkonie w tym roku było rewelacyjne rozwiązanie. No. Też niektórzy mówili, że niekoniecznie mi się to podobało, byłem, byłem. ale można było dostać wolutę konwentową za tłumaczenie zasad gier innym graczom. I dzięki temu obsługa nie musiała latać, a ludzie tłumaczyli sobie nawzajem i to często było fajnie, bo i nowe znajomości i z NCNC. So so. I to jest jedna rzecz. A dwa, e, chciałam się jeszcze zapytać do samej grydy, czy jest możliwość robienia świnstewek innym graczom, bo zawsze dla mnie to było najlepszą zabawą, typu manczki, Można. ticket to ride. A manczki też. Takie... Manczkin, o manczki też kiedyś opowiem. Jest właśnie planszo, planszowa właśnie tej gry. Można, gdyż to jest tak skonstruowane, właśnie tutaj niestety mało powiedziała o mechanice, tylko powiedziałam o tym, że budujemy pomieszczenia. Tak naprawdę zanim dojdzie do budowania pomieszczeń, należy najpierw kupić te pomieszczenia za walutę w grze. I to jest tak, że raz na turę każdy z graczy jest tak zwanym mistrzem budowniczym, który manipuluje cenami. I on może wpływać bardzo mocno na ceny tych, powiedzmy, pomieszczeń. W ten sposób innym graczom na przykład blokować rozwój, tak? Bo można obserwować y, zamki innych graczy i na tej podstawie jakoś próbować, y, no utrudniać życie. Czyli, i to jest też tak, że y, to jest jeden z podstawowych mechaników, o którym na początku nie powiedziałem, że y, gracz, który jest mistrzem budowania, mistrzem budowniczym czy budowania, nie buduje w danej turze, tylko dostaje kasę od innych graczy. Czyli tak naprawdę robi taki, jest taki przejściowy bank. Także jest dosyć ciekawa mechanika, której w innych grach jeszcze nie spotykałem. A już trochę tytułów ograłem. Czyli po dziennym obiedzie też możemy się z Absolutnie tak. Absolutnie I o to tak. mi dokładnie chodziło. Tak było testowane <grym> i jak najbardziej się sprawdziło. Bardzo polecam. Można nawet kiedyś sobie usiąść i zagrać. No dobra. Mnie osobiście zachęciłeś. Nie będę ukrywał. Cieszę się bardzo. Bo ja z chęcią zadra mnie... W ogóle pytanie ile ta w tej chwili kosztuje, patrzyłeś? Czy Myślę, czy że jakieś około 100 złotych. Coś takiego. A też tego nie, przyznaję, że tego nie sprawdziłem, bo ja, jak mówiłem, mam wersję tą zaportowaną, ona była troszkę droższa. Tak, wiem. Hashtag profesjonalizm. Tak Hashtag, jest, tak, tak jest. jest. <laughs> Dobra. To... Prócz gierek takich właśnie planszowych, czyli odłączenia się od internetu, od w ogóle elektroniki jakiejkolwiek, można się też jeszcze bardziej odłączyć. Od, całkowicie od, od nie ma. I w ogóle całkowicie się odłączyć, wychodząc po prostu z domu. Tak. I tak się A, składa, że to jest to nowy co? Mój temat. <laughs> no, tak się akurat składa, ale to jest dobry temat, bo szczerze mówiąc, ja, ja nie mam pojęcia w ogóle na temat e, tak zwanych real life escape games, czy, czy, czy, czy właściwie escape roomów, które. Tak, które w to, escape room, dokładnie, tak. E, no, nie wiem, ty, ty ogóle Hubert, bo się nie odzywasz. Mm, e, nie, bo to, to nie, nie są moje tematy w, w i... ogóle. Nie, nie odzywam się, bo się nie znam całkowicie <śmiennie> na tym. E, nigdy, nie, w ale odunie... nigdy w takim czymś nie byłem. E, to takie niepolskie. Nie, bardzo chętnie posłucham. No właśnie, ja też chęcią posłucham, więc oddaję Dominikowi głos, bo no, nie wiem, z czym to się ja. Dziękuję. Więc sytuacja wygląda w taki e, następujący sposób. E, w dużym uproszczeniu zostajemy zamknięci na klucz. Trafiamy do specjalnie spreparowanego pomieszczenia pełnego różnego rodzaju zagadek I, i naszym zadaniem jest po prostu wyjście z tego pomieszczenia. Tak naprawdę tego typu gry są grami stricte zespołowymi, tam nikt nie wchodzi sam, bo właściwie to nie jest w stanie właściwie pokonać takiego pokoju samodzielnie, jego zabezpieczeń powiedzmy, bo najczęściej to jest tak skonstruowane, że należy współpracować. My, naj, my najczęściej, właściwie jedynie, do takich pomieszczeń, do takich escape roomów wchodziliśmy taką rodzinną ekipą z moją żoną, siostrą żony i dziesięcioletnim chłopcem. Bo okazuje się, że jednak tą ekipą nawet teraz udało nam się już wyjść na trzy różne escape roomy, więc po prostu sprawdziło się to, że każdy troszeczkę myśli inaczej, inaczej myśli sieciolatek, inaczej starsza osoba. I w dużym uproszczeniu. Hmm. Na początku oczywiście no, należy tam udać y, udaje się do punktu, gdzie opowiadają o tym pokoju. Jest tego bardzo dużo. Ja na początku byłem w, w Łodzi w dwóch pokojach. Tam niestety nie udało nam się wyjść. Też niestety nie pamiętam dokładnie tych szczegółów. Pamiętam bardziej, jakie to były zagadki, a nie y, dokładnie jak nazywały się pokoje. Wiem, że na przykład jeden był w ogóle y, zaciemniony całkowicie. Czyli na starczy dostawało się latarki i pracowało się w takim półmroku. Także naprawdę dawało to świetnego klimatu i szalenie utrudniało. Potem latarki zaczęły padać. Oczywiście to nie było y, jakby zamierzone, ale no, by, było ciekawie. Było <śmiech> ciekawe, nie dosyć rzecz, bo nie powiedziałam to na początku, może tak trochę chaotycznie. Y, mamy limit czasu. To nie jest tak, że możemy tam siedzieć 3 godziny. Najczęściej to jest taki przedział około godziny, tak, 45 minut do godziny czasu. Jeżeli nie uda nam się w zadanym czasie wydostać, przegrywamy po prostu i nas wypuszczają. Jeszcze nie spotkałem się z sytuacją, że jakieś ekipy nie wypuścili z takiego pokoju. Mam nadzieję, że to nie nastąpi. <śmiech> <śmiech> tak, nie to, że dają ci jedzenie i masz wycho wychodzić do skutku. Nie, nie, tutaj jak najbardziej zostaje się uwolnionym. A jeżeli chodzi o same... Znaczy tak, nie chcę na pewno opowiadać o jakby samych zagadkach, tak? Bo to odbiera radość, to byłby ewidentny spoiler. Ale należy przede wszystkim logicznie myśleć. Najczęściej dobry pokój yy, da się pokonać kombinowaniem, planowaniem, współpracą w grupie. I przede wszystkim yy, no, tr trzeba trochę tak opanować nerwy, tak? bo czas wpłynie. Jest z reguły yy, taki wyraźny licznik czasu, żeby wiadomo było, ile, należy, yy, ile czasu się ma do, do końca yy, no, odliczania. A jeżeli chodzi o typy zabezpieczeń, to są rozmaite, to mogą być zamki szyfrowe, jakieś elektromagnesy, jakieś światło ultrafioletowe, no masę jest różnych pomysłów. Ostatnio byliśmy w House Escape na Łopuszańskiej, 53 w Warszawie, to w sumie taka już trochę reklama, ale mogę polecić to miejsce. Pewnie dlatego, że udało nam się wyjść z jednego pokoju. Nie będę mówił nazwy, bo też nie chcę, bo to właśnie oni mają cztery pokoje bardzo różne, yy, bardzo różne specyfice. Można sobie na ich stronie to zobaczyć bez żadnego problemu i na tego bym zachęcał. A jeżeli, może macie jakieś pytania, tak naprawdę, będzie mi łatwiej, tak, jeżeli. Yy. Yy, nie, ale ja chciałem tylko tak. dodać, że w jednym z odcinków The Big Bang Theory yy, tego sezonu właśnie leci yy, był jeden odcinek poświęcony cały Escape Roomowi. Mhm. Yy, no i można sobie zobaczyć właśnie jak to działa. Yy, to jest. Na przykład światara, no tak, tak, to nie jest ale tak Nie, nie, ale nie, działasz... pamiętajmy, że tam są geniusze nie wiem dokładnie, kto wchodzi do takiego, tego pokoju akurat, bo nie jestem na bieżąco ale my jesteśmy, tutaj siedzą casuale, mniej lub bardziej nawet po tych kilku, kilkunastu grach a tam zakładamy, że są geniusze więc tak, ja nie wierzmy ich miarę naszą ja byłem zaledwie trzy razy i dopiero z trzeciego pokoju udało nam się wyjść wprawdzie na ogół mieliśmy problem z ostatnią zagadką czasami były problemy techniczne na przykład że Walczyliśmy z jakąś kłódką i się okazywało, że ona miała po prostu wadę mechaniczną, tak? I my ją dobrze otwieraliśmy, a to powodowało, że się dekoncentrowaliśmy i atakowaliśmy inne problemy. No bo potem naprawdę się szuka wszystkiego, obmacuje się ściany, no szuka się jakichś szczelin. A ten ostatni, no mogę powiedzieć, że był najlepiej zaprojektowany, nawet w ogóle osoba prowadząca była zaskoczona, jak. bo oni oczywiście mają na nas podgląd, tak? Oni nas widzą w kamerach, podczerwieni. Po, dobrze, tak, po bo tam jest tak lekki półmrok najczęściej, żeby dodać klimatu i była zaskoczona, jak fajnie przebiegała współpraca. Ja bardzo zachęcam, bo to jest, to jest generalnie gaming taki w, w, w życiu, tak tak naprawdę, bo rozwiązuje się zagadki takie jak takie puzzle typowe w grach wszelkiego typu, tak? Tylko one są trochę ciekawsze, bo mamy tą fizyczną fizyczną namacalność tych rzeczy, tak? Możemy sobie coś odkręcić, możemy coś możemy dotknąć, sprawdzić. Empirycznie dużo możemy tego doświadczać i to też było świetne w tym ostatnim. Ja podejrzewam, że oni po prostu się rozwijają i w tym ostatnim było ściśle powiedziane, jakie obiekty są, to była taka trochę podpowiedź powiedzmy, jakie obiekty jakby podlegają yy, manipulacji, jakie nie. No bo wiadomo, że część to jest jakaś instalacja elektryczna, jakieś przekaźniki, elektromagnesy, jest tego bardzo dużo. I zdarzały się przypadki, że ktoś na przykład rozkręca urządzenie, które jakby o... O... tak. Od nie zależało do zagadki, tylko należało do systemu, który budował zagadkę. No wiecie, to, to nie jest to wszystko fizyczne. Tutaj nie ma algorytmów, które tym sterują, tylko są przekaźniki, które robią jakąś robotę. Ale no przyznaję, że ten w House Escape'ie, no, rewelacja, naprawdę. Świetnie zrobione. Oni po prostu stopniowo coraz bardziej udoskonalają te pokoje. Yy, I tak, jeżeli chodzi o ceny, no, nie jest to tania rozryw, rozgrywka, czy ta rozrywka. To jest około 100 zł. 80-100 za ekipę gdzieś się płaci. Fajne jest to, że nie do osoby, tylko do ekipy. Tak. Dokładnie, yy, dodatkowo... Mi te podświetlenia? Z tego co wiem, nie, ale wiadomo tamte pomieszczenia nie są ogromne. To są takie, powiedzmy, przecięte jak pomieszczenie biurowe. To nie jest open space, wielki, to nie jest jakaś hala. Oczywiście mogę się mylić, bo mogłem nie widzieć takiego. Być może istnieje jakiś ogromny. Ale z tych, co miałem do czynienia, to są takie, powiedzmy, jak mieszkania. Mi te podświetlenia, o których wspomniałeś, tych y, rzeczy, które można dłużyć, skojarzyło się z tymi y, ucieczkami, które się grało w, na flaszówkach. Kiedyś pamiętam tak. było uciekanie kotem z pralki na przykład, i też było podświetlane, co można było ruszyć i tak właśnie się skojarzyło dość mocno. Czy to będzie nie tyle podświetlenie, co na przykład taki znaczek, że m, przekreślony w krętach, żeby nie odkręcać? I na łapka, że nie dotykać, no bo można na przykład, nie wiem, doznać jakiegoś porażenia, tak, no bo to wszystko jest zasilane elektrycznością, no i żeby po prostu nie było ofiar, tak. Przy takim, yy, wiadomo ferworze walki, jak tak chce się, no naprawdę tam się bardzo chce iść do przodu, i jest niezwykła euforia, kiedy się rozwiąże jakąś zagadkę i wszyscy po prostu pracują na takich obrotach, no, to jest fenomenalne. To nawet trudno to opisać, to jest ta absolutnie świetna rozrywka. Widzisz, ty tu podkreślasz BHP, a ja szukam tego łącznika między światem gier, tych komputerowych, a gier rzeczywistych. I to też właśnie fajne, że nie wszystko można dotknąć, pomacać, te znaczki, wskaźniki, no super, super. Tak, ale to dopiero w tym ostatnim spotkałem. Wcześniejszych tego nie było i to utrudniało, bo czasami było tak, że się szarpało z jakąś szafką. a się okazało, że ona była dekoracją. I tutaj powiem jeszcze jedna była rzecz, bardzo fajna, że skoro oni nas widzą, to mogą komentować bo jest jedna ważna mechanika, której jeszcze nie powiedziałem. Możemy prosić o odpowiedzi. To jest bardzo różnie. Najczęściej no, czasami jest tak, że jesteśmy w impasie. Nic nie możemy pójść do przodu. Wszyscy siedzą w kącie. <głosy> Chodzi o to, że na przykład w tym było to zrealizowane w ten sposób, że oni dokładnie widzieli, co my robimy. Jeżeli ja na przykład za długo atakowałem jakąś rzecz i tam już w ogóle prawie ją rozkręcałem na kawałki, to taki głos basowy mówił, to nie ma sensu w tym momencie i wiedziałem, że to już i to było świetne, tak, bo oni po prostu, no wiadomo, to nie są idealne pomieszczenia, tam są takie rzeczy, no, że wydaje się, że to jest element zagadki, a wcale nie jest. Albo na przykład jakiś przekaźnik tak cyka głośno i my myślimy o kurczę, to jest Morsem, a każdy myśli a my mówimy, a my nie pamiętamy morsa, jak my to zrobimy, nie ma szans. A wtedy głos mówi, to nie jest mors. <głos> to nie jest kod morsa. <głos> Także to jest świetne, ale to spotkałem dopiero w ostatnim, także to też yy, jakby idea jest wiadomo, yy, mogę tak powtórzyć, wchodzić do pokoju, jest się zamykanym na powiedzmy tą godzinkę czasu, należy się wydostać. I to jest tak, że każda zagadka prowadzi do kolejnej, najczęściej jest to logiczne połączenie, czyli znajdujemy jakiś klucz, ten klucz pasuje do jakiejś kłódki. W, tam potem jest jakiś tak, jakiś kod, jakaś zagadka, coś trzeba narysować, coś trzeba przeliczyć. No, w naszej ekipie takiej właśnie zróżnicowanej wiekowo, nawet 10 latek dwa razy rozwiązał taką zagadkę, że w ogóle my nie byliśmy w stanie tego ruszyć. Po prostu on to brał intuicyjnie, a dla nas to my kombinowaliśmy. Także bardzo to mogę, naprawdę bardzo gorąco polecam taką formę zabawy właśnie poza konsolami i generalnie grami wideo. Ja już no. jestem po researchu. 8 pokojów w moim mieście, więc może mhm. przy kolejnych odcinkach będę mogła swoje doświadczenia tutaj przedstawić. Tak. Więc... To trudno tak, jest o tym opowiadać warto bez spoilerów. się z kimś zintegrować. <gry> mm, to znaczy ja jestem jak najbardziej entuzjastycznie nastawiony do NX-a, tylko boję się, że będzie miał przypadłość Wii U, czyli pierwszy rok y, wszyscy producenci się na to tak, tak, wszyscy producenci się na to rzucą, a potem y, w sumie nikt nie będzie kupował gier od trzecich producentów i tylko Nintendo zostanie z wydawaniem gier. I mm. Zelda. No, no i się o to boję właśnie. A ja właśnie przeglądałam newsy na temat tej konsoli i ponoć nie wiadomo czy to ma być stacjonalne, czy przenośne. nie wiem czy na się źródła sięgnęłam. tu się boję tego, że jak jest coś do wszystkiego, to jest do niczego, więc ten mój hype jest bardzo umiarkowany. Mhm. testowałem, działa bardzo dobrze. Też testowałam, ale nie jestem jeszcze przekonana. Jeszcze muszę, muszę zobaczyć. No, prakutne podejście. dzisiaj, dzisiaj to A ja też wykonało. chcę coś powiedzieć o Nixie, ja też chcę coś powiedzieć. A proszę, proszę Miku. <śmiech> bo ja chciałem powiedzieć, że się tak jaram umiarkowany sposób, bo powiem, powiedzmy, że na Nintendo zatrzymałem się nie chcę skłamać, ale chyba na Game Boy Color także to było dawno ale kochałem tą konsolkę naprawdę to była taka miłość no niestety ja nie kurka wodna, ale jeszcze jeszcze roz... no to kiedyś o Ciebie pożyczę jejku, ale będzie powrót, jakie retro wow, nie mogę się doczekać <śmiech> Zgłoszę się do Ciebie. Dobrze, że mieszkasz w tym samym mieście. Znaczy, ja wiecie co, wierzę trochę, ja wierzę w Nintendo jeszcze, bo oni są tak różną firmą od tych głównych gigantów Sony właśnie i, i Microsoftu. Ja się cieszę, że będzie jeszcze jedna konsola, bo to oznacza, że będzie mieli jednak dla nas graczy jakiś kolejny wybór. I to wiecie, no, najgorszym... Przy... Tak, tak, tak, tak. Przyznaję, że... Pytanie, mia... czy deweloperzy skorzystają z tej innowatywności innowacyjności? To jest duży problem. Tylko to jest problem Oj, z... nie. Słuchajcie, to jest problem sam Nintendo, tak? Ta firma, tak jak mówiłem, ona jest dziwna. Ona nie, ona nie kieruje się takimi normalnymi przesłankami chyba rynkowymi. I zawsze ta polityka wydawnicza była dosyć zamknięta, jak dobrze pamiętam, tak? Zawsze te gdy były tam licensed by Nintendo, tak? Były, były, tak. Ale były też kancelowane gry niestety, choćby Rayman, tak? Czy, czy opóźnione, tak? Mhm. A Tylko new? problem był taki e, na Wii U, że Ubisoft wydał po pół roku Watch Dogsy, które kompletnie nie działały, po pierwsze. Po drugie, kupiły je, nie wiem, tysiąc osób? Może nie, nawet nie tyle. E, no, Wii U ma dużo osób, tak? Tylko chodzi o to, że e, osoby, które kupiły Wii U, niekoniecznie są zainteresowane grami od Ubisoftu. Właśnie, nie da się posiadać jednej platformy, nie da się posiadać tylko konsol Nintendo po prostu, bo zamykasz się, bo będziesz grał tylko Mariany, Zeldę i, i co jeszcze? I kiepskie Watch -y. <śmiech> <śmiech> <śmiech> znaczy, znaczy nie chcę, nie, nie tak za przyśmiewczo, ja bardzo szanuję tę firmę, tak, bo to jest tak jak Sega, tak firma Legenda, zresztą rozmawialiśmy o tym poprzednio, że być może Sega wróci, ja bym się jarał jak ten Sonic rozpędzony, powiem szczerze. Naprawdę, bo ja zawsze byłem jednak segowy, bo nie powiedziałem tego, że jednak z platform byłem bliżej SEGI niż Nintendo, bo ogrywałem głównie tytuły na... Nie, nie, nie, nie, Dreamcast nie zdążyłem, bo umarło zanim się wkręciłem. Ja tylko wiedziałem, że istniał, jak głównie na emulację wtedy bawiłem, ale głównie grałem na serce Mega Drive, pamiętam, 16-bitowej konsoli. Najwięcej. Legendarna już, tak. Do tego wrócimy. No niestety takie Teaser czasy. Teaser trajlera, tak? Tak. Teaser zapowiedzi, nie wiem czy, nie wiadomo czy będzie trailer. Wiadomo, że będzie zapowiedź. Mm -hmm. To jest niesamowite, to jest niesamowite w ogóle, że do, teraz mamy liczniki do zapowiedzi, czy to nie jest przodkiem chore? To jest przerażające, że kiedyś to była premiera, tak na tydzień przed, ja nie pamiętam dokładnie jakie były czasy, a to były krótkie czasy, no nie tak naprawdę. To jest takie budowanie hype'u, to jest takie, wiecie, przedłużanie, sztuczne przedłużanie tego momentu między ustami a brzegiem pochadu, to najlepszego, nie? I tak ludzi się zmusza do czucia tego momentu, tego oczekiwania. Też nie uważam, że to było dobre. I day one patch 10 giga. Bang! <laughs> Nie dosyć, persony rozwala rozwalać serwery, nie? Tak, nie dosyć, że musisz zainteresować, to jeszcze potem pobierasz łatkę. Także to jest słabe, bardzo, naprawdę. To słuchajcie, następny poziom, kupujecie płytę z, kupujemy płytę z grą w dniu premiery i w tej płycie jest informacja o odliczaniu do patcha, nie? To jest dopiero sposób na nakręcanie hype'a. A wiecie co teraz mają pecetowcy? Eee, Metal Gear Solid. Miał płytę ze Steamem. Z tak, kolejnym ja nie... Steamem, ta nie ma nie potrzebuje. był Steam po prostu zainstalowany na tej płycie. Bezczelność. Wreszcie gry sobie dociągniesz, nie? No to już taki wyciągnąłeś to jest... przykład straszny. Zdrowe hipsterstwo bardzo mocno. Ewentualnie byt 3. Nie możemy zapominać, że mogą jednak to zrobić. Ja nawet wiem, kto będzie się jarał tym Patrick Lidem, ale nie będziemy mówić kto. Wiadomo kto. Ponoć. Ale właśnie, jaracie się, nie jaracie się, bo ja tak... Hm. Jeśli chodzi o mnie, jeżeli to będzie Battlefield Bad Company 3, to się będę bardzo jarał. Jeżeli to będzie Battlefield 5, to nie będę się jarał. A jeżeli będzie to Battlefield Hardline, Hardline 2, to w ogóle oleję to. Co no to powiem no, no zależy od podtytułu. Hmm? Pod to pod zależy, stół. czy będzie w przeszłości, czy w przyszłości. Moim zdaniem to było szokujące, gdyby się to toczyło w Polsce w czasie rzeczywistym, aktualnym, Co? To by było za coś. Za mało broni do modyfikowania, Jejku, za Polacy mało. By się rzucili. za mało modyfikacji. A ja bym się rzucił wtedy, z ciekawości, no nie jak na przykład w Warszawie, batalia. A to byłoby coś, kurka wodna, to byłoby coś. A no niestety, niestety nie doczekamy tego, to taki żart. Tak, tak, gracze oczekują teraz mnóstwo modyfikacji broni, a tego im druga wojna światowa nie zapewni niestety. Każdy chce modować. W następnym odcinku zrobimy zapowiedź zapowiedzi, kącika zapowiedzi. O, idealnie. Z odliczaniem, z odliczaniem. <laughs> Właśnie martwi mnie, że pojawiłaś się w rozpisce. Martwi mnie to. Po Nie, nie, ja chciałem zaznaczyć, że ja to włączyłem, popatrzyłem na 15 klatek na moim Macu i wyłączyłem. Czyli pełna hipsterka. Bardziej hipsterka. Nie da się. Przepraszam, ja włączyłem specjalnie Windowsa na moim Macu i to było niewiele nie No to ja do tego podszedłem trochę inaczej. Ja patrzyłem natywnie i posiadam wersję makową. Czyli... Natywnie to ja bym tego nie włączył, bo ja nie mam ja mam tylko zintegrowaną kartę. Ja przyznaję, że by uległem trafnie, trochę hype'owi tak naprawdę, bo w tylu podcastach mówili o tym Firewatchu i powiem szczerze, że mam y, kilka podcastów takich urwanych w połowie, bo mówili spoiler, spoiler. No jak, no i kurka wodna nie mogłem dosłuchać. Tak naprawdę. Tak, generalnie zbieram podcasty, wychodzę na kolekcjonera, tak, zbieram wszystkie podcasty w telefonie. Nie, powiem szczerze, że ja i tak chyba do niej usiądę jednak na Macu, bo nie ma, chyba jeszcze nie ma konsolowej edycji na WANA, tak, jeszcze nie, jeszcze nie wyszło. Nie, nie ma. Znaczy tak, jeżeli chodzi o takie moje pierwsze wrażenia, są takie, po pierwsze, już musiałem chodzić po menusach i szukać ustawień grafiki, niestety, od tego się zaczęło, tak, klawiaturstwo makowe, więc coś najgorszego sortu, tak naprawdę, nie wiem, nie ma nic gorszego. najgorszego sortu. Tak, to jest, to jest oddzielna kategoria, bo wiecie, do tej pory na maku było tak, że wiecie, włączasz maka i wszystko działa, a tu włączasz maka, włączasz grę, i co widzisz? Pokaz slajdów. Bo domyślnie gra się odpala Full HD, jednak i ten komputerek nie daje rady. Ja mam jeszcze dosyć wiekowego IMAKa, no i było kiepsko, więc schodziłem z tego schodziłem aż doszedłem do 720p. No i powiedzmy, że to jest już quasi grywane. Już prawie jest płynnie. Tak, Także nie wiem, czy, wy... czy to będzie pewne wyzwanie. Na pewno planuję podłączyć yy, kontroler od Xboxa, bo jednak. Nie da się grać na klawaturze myszce zabagowane to jest troszeczkę. I to się objawia głównie w takich kwestiach dialogowych, które tam przed. Znaczy, gra jest przecięta tak naprawdę. tego, co zauważyłem w sam początek, przecięta jest takimi krótkimi liniami dialogowymi. I słuchajcie, pod nim po prostu miga kursor. No to jest po prostu słabe. No. Ewidentnie mm, ale to, to jest, jest, jest myślą maka. Ewidentnie tak, no ale migający kursor pod spodem, taka jak, po jak, jakiejś takiej niewidocznej warstwie, no to jest strasznie nędzne, ale mam nadzieję, że na kontrolerze będzie lepiej. Ja do tego tematu wrócę, bo tytuł zapowiada się bardzo dobrze i niestety ciężko jest, lepiej po prostu go ograć, bo jest tyle po prostu y, wrażeń w internecie, że no, ciężko uniknąć jakichś spoilerów. Bardzo ciężko. A to jest taki tytuł, no, też... który raz się przechodzi, przeżywa i odkłada na półkę, tak? Ja odzyskam ja tego... tylko komputer. Będę wam dokuczać, że u mnie wszystko działa. Super. Bo patrzę, że to jest całkiem A-candy. E nie, nie miałam, powiem szczerze, wcześniej kontaktu z tą grą. Ale z drugiej strony, boję się, że ta łażony typ rozgrywki nie do końca mnie wciągnie. Tak szczerze powiem. Eksploracja jest przerywana, jednak. To tak jest, że. Tak. Tak, tak. Znaczy ja jeszcze nie wyszedłem do rozmów, genialny. przyznaję. Yy, tak. W ogóle ja zagrałem tylko początek i on jest tak całkowicie inny od całej gry. Jest naprawdę zaskakujący. Sa samo intro do gry, nie? Znaczy ja odradzam. Ja odradzam, ja już kupiłem na bazie hype'u w ogóle. Jak po raz który słyszę, że teraz opowiemy o Firewatch, będą spoilery, to mówię, ja wam dam. Idę kupić. Mm. To ja najszybciej z was ogram i ogram to sprawnie, bo już w przyszłym tygodniu powinien mieć komputer z powrotem i mam nadzieję, że uda mi się ograć tą gierkę, znaleźć czas, bo jest naprawdę śliczna, a tak. ja nie ukrywam, że lubię ładne gierki. Tak, estetycznie jest pięknie wykonana. Znaczy wiesz, to, to ja też się czuję zmotywowany i może się przemęczysz z tym 720p i przejdę kawałek, żeby chociaż móc się odnieść. <śmiech> No, za długi, długi czas powiem ja, bo ja muszę się najpierw dobrać albo do laptopa z Windowsem, który ma zewnętrzną grafikę, albo do jakiegoś komputera. Cóż za plan. A tytuł jest tego warty moim zdaniem. Naprawdę warty przeżycia. Korzystanie z Windowsa rzuciło teraz na mnie ogromny ciężar odpowiedzialności za ten temat na podcaście u nas widzę. No, wszyscy hipsterka, Xbox One plus ten, plus Mac, tak. a ty jesteś jedyną ostoją normalności w podcaście. Jedyną, przedstawiciem... Patrzcie, casual wam się trafił. Mm, bardzo dobrze, doskonale, ja się z tego bardzo cieszę. No, bardziej z tak. To był teaser właśnie trailera. Zapowiedzieliśmy decenzję, mili państwo. Zapowiedzieliśmy decenzję, zapowiedzieliśmy nasze odczucia, więc trzymamy się konwencji tego podcastu dzisiejszego. Nawet to technikaliach jak było. <grym> nawet o jak było parę słów. Także słuchajcie, pełen przekrój. W zasadzie robimy to jak. I. To jest właściwie to samo. Ja kupiłem wczoraj. Nie, przez wczoraj, przepraszam. Ale powiedz, jaki to tytuł. Tak, tak. Te słynne twarze bez tekstu twarzy, tak? Twarze bez wyrazu. To prawie escape room wewnątrz tego. <głos> tak, jak uciec z limbo, prawda? <głos> Niesamowite, po takim czasie. A jaki to jest czas w ogóle? Ile od premiery minęło? A ludzie się już nie poddali całkiem co do tej gry, że już machnęli ręką i... Dosyć dobre opinię z tego co widziałem, mhm. czy dalej jest w porywach do trzydziestu. tak jak w Division w sumie, jak ostatnio. Założyłem sobie, że to jest jakiś kluczowy NPC do gry i gry nie pozwala go zabić A, w swoim to... czasie. W Gothiku tak było, <laughs> pamiętam. To jest i krzesło na drodze, nie? <grych> Szczerze, całą ekipą ci współczujemy. Tak, tak, to... Ja bardzo współczuję. a no, znaczy, jeszcze nie, nie grałem, a już współczuję. This... Wiesz, jest ciężka linia między głupotą a bohaterstwem. No tak. No tak, ale dało się jakoś zejść ja tym w filmowych osiemnastu klatkach. Dwudziestu przepraszam. Czy ty jesteś masochistą? Jak, jak mogłeś nie, nie instalować patcha do teraz? Baw się. Ja się. I się zastanawiam, czy nie na ma wersji achievementa zarogał. czasami. <głosy> Achievement byłby idealny. Przejść całą <głosy> grę jest... patrzując w gry, nie? <głosy> Order Cię pliwości. Ja dzisiaj włączyłem Asasina y, zainspirowany Piotrkiem. No i przepraszam bardzo, ale jak jestem w tłumie i mi ludzie po prostu znikają na moich oczach, to to, to nie jest to, co oczekuję od gry. Naprawdę. Y Dzięki temu, że ludzie znikają. Ja myślę, że nie ma co się znęcać nad tematem. Ja tego, ja, może jak ogramy wszyscy troszeczkę, to będziemy mogli powiedzieć więcej. Dlatego też właśnie ja kupiłem. Na mnie nie liczcie, na żadne asesyny, przepraszam. W ogóle nie ciągnął. Nie ma obawy, my tylko na xboxach to ogrywamy, więc nie ma ryzyka. No niestety. Kiedyś możemy pomówić o achievementach, czy jest sens tą całą mapę czyścić. Niektórzy czyszczą mapę w tak, Wiedźminie, nie wiem po co. Achievement Hunter. <grych> w Uwielbiam się odmurzyć, po prostu włączam ulubiony podcast i lecę jeden, yy, jedna znajdźka do drugiej znajdźki i tak całą mapę czysz czyszczę. Yy, nie mam echo, to jest yy, ostatnie echo, które muszę zdobyć i nigdy nie mam. Oczywiście do... tak mowa o division, tak. ale to, to, to, to, tak. będzie, to będzie się przewijać jeszcze zanim to załatają. Przejdźmy do kolejnej pozycji, jeżeli możemy. Tak, tak, tu może ja się już wetknę, bo. Ja zainicjowałam, jakby wspomnienie, o Houghstone'ie, <grych> bo wyszedł nowy dodatek, taki bardzo sentymentalny dla graczy WoWa na przykład dla mnie, bo on odnosi się do starych bogów, bossów z waniny WoWa i ja dalej do Headstone'a mam tą słabość, ze na to, że WoWa z parę życia. I ten dodatek też ma fajną rzecz dla graczy, którzy odeszli albo tak zrezygnowali, bo mają długą przerwę, bo na start, yy, za samo zalogowanie się są trzy pakiety a kolejne 10 można zrobić za proste questy, więc całkiem, całkiem fajna sprawa. To wprowadziło też dużo, że zmieniły się... Yy, są dwa drzewka jakby zdobywania... Yy, znaczy to yy, dwa drzewka zdobywania rangi, żeby tutaj nie zapląta nic. Jedno jest yy, opierające się na kartach z dwóch ostatnich lat, drugie natomiast yy, to jest na wszystkich kartach, które wyszły. Ten typ ostatnie dwa lata to jest standard, a typ, który łapie wszystkie karty ze wszystkich absolutnie dodatków, które się pojawiły, to jest Wild. I właśnie pojawiły się te dwa drzewka i dzięki temu drzewkowi standard można zdobyć te pakiety, które no sporo czasu trzeba by było ograć. No i nie powiem, skusiło to mnie, żeby wrócić do gry. Zobaczymy, na jak długo. Yy, wiesz co, to nie kosztuje dodatek jako sam, to nie jest ten quest pack, tylko to są nowe rodzaje kart że kupujesz pakiety i w pakietach masz nowe karty. To nie jest taka przygoda, o to się nazywa przygoda, Umknęło mi słowo. Jak na czy ci tutaj już wam trochę poza tematem. Po prostu dodatkowe pakiety się kupuje i tam są karty z tego dodatku. No dość, dość wywracająca rozgrywkę do nogami. Ale to więcej będę mogła powiedzieć jak faktycznie siądę, wciągnę się z powrotem i będę grała tyle co kiedyś. A Diana jesteś fanem, tak, tej gry ogólnie? A czy wiesz co, ja grałam w czasie premiery, znaczy zaraz po premierze? Wkręciłam się dość mocno, wkręciłam swojego chłopaka i sobie zablokowałam konto na Pyrkonie i nie mogłam się do niego dostać z powrotem, i miałam, to jest gra, w której pół roku przerwy naprawdę do ogromne plece, bo to wiadomo, nie kupuję się questów, nie kupuję pakietów, ja nie chciałam też prawdziwie gotówki w to inwestować i mi się odechciało, chciało. No, te brawler, które się pojawiły, czyli takie bardzo charakterystyczne tryby że one co tydzień się zmieniają dokładnie. No czasami jak ciekawszy był, to dałam, chłopakiem, ogrywałam. No i teraz właśnie te darmowe pakiety, no to taka cebula wychodzi, no ale, ale jest sposób na przyciągnięcie starych graczy. No i też yy, ten tryb, standard trochę ułatwia, bo już nie muszę znać x dodatków, tylko te ostatnie. On nie wychodzi za często, więc to można się dość szybko ogarnąć w temacie. No i mam nadzieję, że mi się uda i zacznę znowu grać. Ale działa dobrze, działa dobrze. Właśnie chciałem się zapytać, jak działa na Macu. Da się, da się. A jeszcze gorzej działa na Androidzie. No, ja się nie wypowiem, mam Android, ale się nie wypowiem, bo nigdy nie grałem. Na komórce nie ma sensu, jeżeli już to tablet i to też minimum Nexus 7 ten nowszy, bo ja uruchomiłem na starszym Nexusie, no to loading ponad 5 minut. To nie miałem cierpliwości. Nie... Nie wiem, jak to teraz wygląda, ale oni ponoć zablokowali możliwość przenoszenia y, gry Hearthstone, tak, karty pamięci. A 2 giga, przy moim, gdzie ja mam y, Experiem 4 aku, gdzie jest budowane 4+, plus mam ten blendowy soft nieszczęsny, bo to jest w abonamencie brane, to nie mam żadnej możliwości zainstalować tego na telefonie, to jest raz. A dwa, na przykład gracze PC-towi się cieszyli, że wchodzi Android, bo jest karta taka jak y, na no z co ogranicza czas decyzji. I na telefonach jest to opóźnione, i free windy wskakiwały, więc. Oj, ojej, ojej, to nieładnie. No nieładnie, ładnie, no. Ale nie wiem, czy to jakoś nie zbalansowano później, ale wiem, że właśnie PC-owi się bardzo cieszyli z tego, że, że, że czasy, że zrywa, że. No. <śmiech> Takie uloki hajsa. Polecam teraz, dostajesz trzy pakiety quest na 10 kolejnych z nowego dodatku pakietów właśnie i... Cieczy się naprawdę takiego starego wowa i to, to jest bardzo fajne. Chociaż nie, nie wczytywałam się jeszcze w ten najnowszy dodatek, który ma wyjść. To coś chyba Legends, czy coś, coś w tym stylu. Ale ładnie wygląda. Dobre kolory kojarzące się z TBC, więc mo The Więc może zelknę o co chodzi. Może. Temat na kolejny. Na kolejny punkt. Możemy zapowiedzieć ewentualnie. No ja na przykład na nie posłuchałem o wowie, bo nigdy nie grałem i nigdy nie rozumiałem fenomenu tej gry, także możecie prosić mnie przekonać, że warto to uruchomić. I teraz już chyba nie mam argumentów, A, nie wiesz, już uciekły nam argumenty. To nie było pytania. Argumenty się skończyły na kataklizmie w moim przypadku, więc... A Hubert, u Ciebie jak się skończyło? Powiem, że nie grałeś. U mnie, u mnie się skończyło tak, jak u Ciebie Dominik. Nie grałem nigdy. No to jesteśmy. No to mamy 2 do 2, idealnie. Mm. To my możemy sobie zrobić wycieczki sentymentalne ewentualnie, Widzę. Jesteśmy też na Twitterze. I właśnie jedna rzecz, jedna rzecz tak trochę się wetna, ale uważam, że warto. się bardzo podziękować za y, przyjemne komentarze, bardzo ciepłe przyjęcie też podcastu pierwszego odcinka i czekamy na więcej. Bardzo dziękuję naszym słuchaczom, którzy dobrnęli do końca pierwszego odcinka. Byliśmy absolutnie zaskoczeni. W tym, tak że i... Tak, i to nas motywuje do tego, żeby doskonalić się i nagrywać dalej. Oficjalnie zostanie zaraz zakończony. Robimy odliczanie do następnego, czy, czy nie? Nie Nie, nie, nie, nie. nie mamy. Licznik na Ja mam wolny wniosek. Zróbmy odliczanie. <grym> to jest zadanie dla ciebie, typowo dywowe, także masz taskę. Tego już chyba okay. jeszcze nie było. Licznik do kolejnego odcinka podcastu. Chyba tego jeszcze nie było. Słuchaj, cieszę się, że tutaj nie wyszedł pomysł nagrywania trailerów, teaserów, zapowiedzi. <grym> Liczanie to nie jest jeszcze takie. Jeszcze nie wyszliśmy tak w rynek growy, żeby, ten, żeby dalej iść. Wszystko przed nami. Z myślę, że. Tak. Także jeszcze raz bardzo serdecznie. w następnym odcinku Gierkowcy podcast. Do tego dojdziemy. Także bardzo dziękujemy za dosłuchanie do końca, za komentarze i za to, że nas słuchaliście po raz drugi. Za tydzień. Dziękujemy bardzo. pa. pa.